Ktoś zapowiedział, że Buzek będzie na pewno szefem Parlamentu Europejskiego, jeśli Platforma wygra wybory i wygrała. Stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego nie ma wielkiego znaczenia. I tu nie chodzi o to, czy ma nim być pan premier Buzk, czy ktokolwiek inny. To jest funkcja protokolarna. Ona jest zdecydowanie niższa niż stanowisko szefa polskiego Sejmu. Zatem, jeśli Polska miałaby wybierać między stanowiskiem szefa Parlamentu Europejskiego, a y, stanowiskiem komisarza ważnej komisji, y, to nie ma dwóch zdań Powinna się skoncentrować na szefie ważnej komisji. Ale może nie będzie musiała wybierać? Może jesteśmy tak mocni? No może nie, może rzeczywiście jesteśmy tak mocni, choć wątpię, dlatego że kraje starej piętnastki zawsze będą miały przewagę nad tymi, którzy do, które dołączyły do Unii Europejskiej pięć lat temu. A pan zna Janusza Lewandowskiego jakoś dobrze? Na pewno się pan z nim stykał. Dobrze nie znam, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jest fachowiec od spraw finansów i gospodarki. Zresztą... Kierował w Parlamencie Europejskim Komisją do Spraw Budżetu. Dał, z tego co wiem, poznać się od najlepszej strony. Także ten wybór, wybór na razie premiera, nie można podważyć. To jest dobra kandydatura. A nie żal panu Danty Hibner? Tak po ludzku? Niespecjalnie. Ja bardzo sobie ceniłem współpracę z panią Hibner kiedy była ministrem w moim rządzie i odpowiadała za znaczący obszar przygotowań Polski do wejścia do Unii Europejskiej. No, ale potem wybrała Platformę, uważając, że to jest ten wehikuł, który ją dowiezie do Parlamentu Europejskiego. No i dowiózł. I dowiózł, ale startując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dawała też, czy chcąc, czy nie chcąc, dawała sygnał, że... To że to przystanek. Że, że, że woli być parlamentarzystą niż komisarzem. Że, że chce jechać dalej. Wie Pani, ja sądzę, że ci wyborcy, którzy głosowali na Panią Hibner, a było ich sporo tutaj w stolicy, nie byli przecież informowani przez panią Hibner, że de facto chodzi o stanowisko komisarza. Oni byli przekonani, że panie Hibner będzie ich reprezentować w parlamencie europejskim. No więc niech tak zostanie. Czyli to pani Hibner chciała zdradzić wyborców, a nie platforma panią Hibner. Może poszukajmy jakiegoś innego słowa niekoniecznie zdradzić. No to może poszukajmy jakiegoś w ogóle innego pytania. Dlaczego Europa, jak pan myśli, panie premierze, skręciła w tych wyborach w prawo? To jest ciekawe i dobre pytanie. Mnie się wydaje, że z dwóch powodów co najmniej. Po pierwsze, liberalizm od pewnego już czasu, liberalizm przesunął się w lewo. Dzisiaj już nie ma prawicowo-liberalnych partii, które nie mają oferty dla gorzej żyjących, dla biednych, dla wykluczonych. Więc liberalizm przesunął się w lewo, a lewica też się przesunęła w lewo. Idąc do tak zwanych źródeł. Przy czym na tym manewrze liberalizm uzyskał nowych wyborców, a lewica straciła swoich wyborców. Czyli pan taki wywód przeprowadza, że ci liberałowie to nie do końca prawica, tylko taka lewica, nowa. Znaczy niewątpliwie dzisiaj liberalne partie, prawicowo-liberalne, prawicowo-demokratyczne, one nie są już tym tworem sprzed lat, gdzie się mówiła, co nas obchodzą biedni, a co nas obchodzą wykluczeni. Niech się martwią. Dzisiaj nie ma już partii, które nie mają tej wrażliwości społecznej. To jest zresztą duży problem dla Lewicy. A Lewica zamiast wejść na pole zastrzeżone dla liberałów, czyli na pole efektywnej gospodarki, Wycofało się z tego. Dzisiaj minęło 10 lat od opublikowania manifestu Gerharda Schrödera i Tony Blera. To był ostatni ciekawy dokument, który ukazał się w socjaldemokracji, ale właśnie tych dwóch wybitnych socjaldemokratów proponowało, żeby lewica udowadniała, że nie tylko ma wrażliwe serce i nie tylko jest specjalistą od sprawiedliwości społecznej, ale także od tworzenia warunków dla wzrostu gospodarczego. A co ma lewica w Polsce wrażliwe serce, rozum? co ma, co ma na przykład SLD? Dobrze się stało, że były dwie listy lewicowa, no i taka trochę centra lewicowa? Nie, no było źle, bo jak pani wie, hmm, gdyby dodać do tych dwunastu z hakiem SLD, UP, te dwa i te, zdaje się, tej drugiej partii, no to byłoby więcej. No to się tak prosto nie dodaje. No ja wiem, ja wiem, ale myślę, że, że, że w sumie to by było więcej niż jest. Natomiast było do przewidzenia, że jeżeli będą dwie czy trzy listy, a jeszcze była lista po, polskiej partii pracy, no to, to się skończyć nie może dobrze. A 12%, 12,3 to jest wynik do przyjęcia dobry, czy taki, który powinien dać do myślenia. To jest wynik y, do przyjęcia, ale też y, dający do myślenia, bo jeżeli zliczymy y, trzech, głosy trzech, trojga kandydatów y, centroprawicy, to y, to jest wynik większy niż wynik, który otrzymała cała lista SLD-UP. Wszystko zależy, z jakiego punktu widzenia to obliczamy. No, ale niewątpliwie jest to sukces Napieralskiego w tym sensie, że w różnych sondażach dawano mu mniej. A jak pan patrzy teraz na SLD, to cieszy się pan, że pan poszedł własną drogą, że nie jest pan teraz w Sejmie? Wie pani, ja jak tutaj jadę od pani i patrzę na ulicę Rozbrat na siedzibę. To serce pan na tak drga. Drga mi serce i ogarnia mnie fala nostalgicznej, nostalgicznego wzruszenia. I co z tego wzruszenia może wyniknąć? Wracam. Spędziłem, spędziłem w SLD wiele lat, ale jestem szefem innej partii politycznej i jeśli Grzegorz Napieralski chciałby przejść do ofensywy, to powinien jak najszybciej wy wysłać czytelne sygnały w kierunku całej Lewicy, zaproponować coś w rodzaju okrągłego stołu Lewicy i myśleć, co się stanie za dwa lata, bo za dwa lata będziemy mieli wybory parlamentarne. Jeśli teraz nie, udała, nie udało się z jedną listą, to niech się uda za dwa lata. A myślę, że rzeczywiście Grzegorz Napieralski jest tym człowiekiem, który mógłby to zrobić, który ma tyle charyzmy, tyle pomysłu, tyle wizji. Jeśli będzie chciał, to, to zrobi. Jutro pewnie zostanie szefem klubu parlamentarnego SLD. A powinien? Oczywiście, że powinien. Jak Aleksander Kwaśniewski był szefem partii, która była w opozycji, to był jednocześnie szefem klubu parlamentarnego. Jak nie, ja czy, byłem... się, czy by się na pana Aleksandra Kwaśniewski teraz nie obraził y, za to porównanie z Grzegorzem Napieralskim? Ja chciałem dokończyć. Aha, to proszę, jak, to... jak ja byłem szefem y, partii w opozycji, to też byłem szefem klubu parlamentarnego, więc nie widzę powodu, dla których teraz miało być inaczej. Oczywiście, że szef partii powinien być szefem klubu parlamentarnego. A kto powinien być kandydatem na prezydenta Lewicy? O... Proszę pani, myślę, że na pewno kilku się co najmniej zgłosi, jak to ma szansę. No na pewno myślę, największe, będzie szanse, zrobić największe szanse miałby Włodzimieś Moszewicz, ale pewnie dzisiaj nikt łącznie z nim nie wie, czy chciałby się zgłosić. Nie wie, tym bardziej, że nie wiadomo jak będzie z jego misją, że tak powiem, w radzie Europy. Czy ona no zostanie właśnie. dopełniona? To jest również bardzo ważna funkcja. To jest funkcja także ważniejsza od szefa Parlamentu Europejskiego i życzmy, żeby Cimoszewiczowi się udało, bo to byłoby niewątpliwie docenienie Polski. A myśli pan, że jest osamotniony, jeśli chodzi o, o nie tyle przyjaciół politycznych, co polskie władze, które go zgłosiły w tym staraniu? Szczerze mówiąc, to nie widać żadnej ofensywy rządu, ani prezydenta, prezydenta Rzeczypospolitej. W każdym razie m, trudno zauważyć, że coś się w tej sprawie dzieje, a ta ofensywa dyplomatyczna przecież, przecież jest bardzo potrzebna. Odnoszę wrażenie, że Włodzimierz Moszewicz na własną rękę zabiega o to stanowisko, a to może się okazać niewystarczające. A jeśli nie Włodzimierz Cimoszewicz, to takie nazwiska się pojawiają jak Jerzy Majdziński, Ryszard Kalisz. Podobają się panu te osoby? No Dlaczego pani nie wymieniła Marka Borowskiego? Hmm, a te, też by chciał? No, pan Marek Borowski zawsze się zgłasza do każdego wyborów, więc pewnie do tych też. No dobrze, to dokładam Marka Borowskiego i co? No I kogo nic, pan wybiera? Niech, niech wyborcy decydują. No dobrze, ale robimy prawy wybory. Kogo pan wybiera? Wie pani, że decyzja o wyborze jest decyzją osobistą, poufną i tajną? No to ja nie wiem, już co mam powiedzieć, żeby pana skłonić do zwierząt. Poczekajmy, może, poczekajmy jakoś pani redaktor, poczekajmy jak... Skórę, poczekajmy, poczekajmy, jak yy, oczywiście zaczną się wybory. Zobaczymy, kto po lewej stronie wystartuje. Myślę, że będzie niestety kilku kandydatów. Mówię niestety, no bo znowu te głosy się rozstrzelą, ale nie sądzę, aby można było... Dobrze może Rossati? No, może się Rosati zgłosi, no, dlaczego nie, prawda, na lewicy kandydatów dostatek. Jeszcze jedno na swoim blogu pan napisał w sobotę, nie, w niedzielę, o możliwości łączenia stanowiska prezydenta państwa, czy też funkcji, z funkcją szefa partii napisał pan, dlaczego nie. Tak, dlatego że ja uważam, że to jest właśnie przejaw polskiej hipokryzji, że na przykład szef partii politycznej startuje w wyborach na prezydenta, mając za plecze tej partii, występując jako szef partii politycznej, a jeżeli zostanie wybrany, to mówi przepraszam was bardzo, ale ja już nie mogę należeć do tej partii, a dlaczego nie? A, a dlaczego tak właściwie? Konstytucja no, chyba, no, właśnie, chyba, chyba nie właśnie pozwala, więc, ale nie wiadomo. No właśnie, jeżeli chodzi o przepis konstytucyjny, to tutaj mamy różne Y, interpretację, no jeśli Konstytucja rzeczywiście wyraźnie by zabraniała, to nie ma o czym mówić, ale gdyby nie zabraniała, to ja należę do zwolenników tezy, żeby przerwać tą hipokryzję. Był premier Leszek Miller, y, przewodniczący polskiej lewicy.pl jeszcze. Beata Michniewicz. Co jeszcze? To no jeszcze. Bo jak, jak to jeszcze? No, no stale. stale. No stale. No stale. No stale. Dziękuję usłyszę. bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Yy, dzień dobry, a co panowie tak piłują? Przycinamy ceny Hyundai i30. I jak to wychodzi? 20 700 zł w kredycie 50 na 50. Jeszcze? Dla pewności odcinamy jeszcze WAT. Przyjdź do salonu i poznaj nową ofertę na Hyundai i30. Możesz wybrać także i30 kombi z 5-osobową homologacją ciężarową. Hyundai. Liczy się prawdziwa jakość. Za chwilę usłyszymy tekst przysięgi. My w Cyfrze Plus uroczyście zapewniamy obie pozostałe platformy telewizji cyfrowej w Polsce, że ich klientom, którzy teraz przyjdą do Cyfry Plus damy lepsze